Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Ruszaj się Bruno Za oknem duchota, mimo że jest październik październik, oh, październik na wyspach na Wielkiej Brytanii Okazał się najgorętszym październikiem w historii Ogólnie Nie było jeszcze tak gorącego października Początek października, 29 stopni, coś niebywałego I Niby jesień, a w lato nie było tak gorąco po prostu szok mało tego, że jest, są dni upalne, to i noce są upalne i siedzę sobie już właśnie przy... Yy, ostygła mi ta herbatka właśnie przy herbatce poniedziałkowy wieczór i... niby jesień a mamy lato i właśnie do lata będę chciał dzisiaj wrócić do pewnego letniego dnia tak umiejscowi go w sierpniu między zlotem a weselem zawitało do Gdańska kilku moich znajomych podcasterów Papa Maciek Skwara no i mój brat Adam i wuczyliśmy się po Gdańsku szukając yy, fajnych miejsc szukając miejsc ocienionych pod parasolem, gdzie by tu gdzieby serwowali zimne piwko a przy okazji gadając sobie na różne bzdurne tematy, było ogólnie rozprężenie, wesoły dzień poza tym szukaliśmy dobrego sklepu mięsnego, jakiejś jadki fajnej, żeby kupić tam smaczną karkówkę, później Adam nam ją przyrządził w domu z niesamowitym sosem wszystkim smakowała taki to był dzień dzisiaj retrospekcja taka krótka powrócimy do tamtego sierpniowego dnia połazimy trochę po Gdańsku pogadamy trochę bzdur pogadam z jednym znanym człowiekiem jakim to usłyszycie no i no i to tyle na tytułem wstępu w ogóle tak do Gdańska mam zamiar często wracać wracać w moich podcastach. Otaguję może ten odcinek Gdańsk, ale ten, ten akurat odcinek jest taki luźny, a chciałbym w przyszłości, kiedy zimą nie będę się nigdzie ruszał, powyszukuję kilka fajnych, świetnych, ciekawych historii związanych z Gdańskiem i postaram się je tutaj opowiedzieć. Dlaczego Gdańsk? Gdańsku, hmm, w Gdańsku mieszkam, mieszkałem Nadal mam tam dom i, i mam nadzieję, że kiedyś tam wrócę. Takie są plany, a plany się mogą zmienić, więc nie wiem jak to będzie. I dlatego, że Gdańsk to ciekawe stare miasto. Historia ponad tysiącletnia, dużo różnych tajemnic i niektóre z tych tajemnic postaram się Odkryć i Wam o tym opowiedzieć. Jak na razie zapraszam do tego luźnego odcinka, gadanie kilku wesołych gości i zapraszam jeszcze raz. podcast dobry. To jest podcast Ruszaj się Benek. Pan się nie zna. Ruszaj się Bruno. Witam. Nie wiem jaki dziś dzień. Nie wiem jaka pora roku. Nie wiem jaka pora dnia. Wiem tylko, że ruszamy w miasto. Będziemy zwiedzać Gdańsk. Stary Gdańsk. Tak, ja tutaj będę chłopaków dzisiaj oprowadzał. Chłopaków, czyli wiedzącego tutaj przy mojej prawicy Maćka Skwarę i tam z przodu wyrwali, wyrwało dwóch gości, czyli Łukasz Mocek, zwany pieszczotliwie Papą i Adam, zwany pieszczotliwie Adamem. To są nasze harty. To są nasze harty. Harty pognały do przodu, bo bardzo spragnieni są czegoś się napić w sklepie jakimś i... A my nie, my już... My, my już nie, my już... Po prostu tylko postanowiliśmy tutaj typowo turystycznie, typowo yy, zwiedzać tutaj jak, jak zwykli nie, turyści. Tak naprawdę zachowujemy się jak turyści. Wczoraj był klubing po Gdańsku, a dzisiaj zwiedzanie starego miasta. Tak, żałuję, że nie wziąłem wczoraj właśnie Zuma na ten klubing, bo klubing bo nam się bardzo udał. Byliśmy w takich yy, w najlepszych, klubach najlepszych klubach, na przykład yy, klub pod fontanną. Tylko żeby Ej. potem wyłączyli klub, bo, klub? Tak, pod Gunterem Grasem. Pod Gunterem Grasem i klub Blaszany Bębenek też. Tak, ten był wyjątkowo dobry. No zaczęło tu wiać, także pogoda nie dopisuje. Mieliśmy dzisiaj plażować również, ale to chyba z tej plaży to nic nie będzie. Będą nici. Najbardziej smutny z tego powodu będzie Bruno, podejrzewam, bo chłopak się wybiera na kąpiel morską już od samego rana. A jest nie do zdarcia wczoraj, byliśmy sobie wieczorkiem Wiało, zimno, woda zimna, cholera A Bruno tam, tu się rzucał w te morskie fale Biegał, dla niego było ciepło było 19, ja mam do morza, no, A o 19, a on do może No, mamy my kurę z tymi grabelkami, z łopatkami, z kocykami Pełna kultura Ty, maśko idziesz ze sklepu? Tak, ja też bym jakiś frugo wypił I myślę, że usłyszymy się w kolejnym wejściu, tak, na przed, Starym Mieście Tak, przed Bramą Wyżynną Dziękuję Również. Ojciec Corleone zawsze mówił, że najlepsze podcasty to tylko w Gdańsku. Przychodzisz do mnie na weselu mojej córki? masz do mnie prośbę nie wolno odmówić na wesele córki ale ja kiedyś też przyjdę do ciebie zgadza się, zgadza dobrze, jesteśmy na ulicy Długiej opowiedziałem właśnie tutaj takie, kilka pięknych historii związanych z tym miejscem i, a teraz zbliżamy się do najdziwniejszego miejsca które jest tu na ulicy Długiej miejsca, które ma Ciekawą historię, mało kto o tym wie. Opowiem wam... kiedyś w tej bramie? Opowiem wam o domu, w którym straszy. Tylko muszę go zlokalizować, zlokalizować najpierw. Dzięki. Dziękuję. Ja nie lubię. My wolimy nagrywać. A czy są pokazy wyrobu piwa? Ważenia piwa. Dobrze, więc... Panowie będą już się zatrzymać się tutaj, bo to jest chyba tutaj. Tak, to jest ten dom. Dobrze, opowiem Wam teraz o nim. Ale żeby nie mówić tak po próżnicy, to, to mogę z nagraniem. A więc ten dom, czyli długa 27 lub 8, już teraz dokładnie nie pamiętam. To jest dom. Wybudowany przez bogatego kupca. E, no i chyba jednego z najbardziej znamienitych mieszczan e, w Gdańsku, czyli Ferbera. Coś mi tu mówi to nazwisko. I on go potem sprzedał jednemu kupcowi korzennemu. I ten kupiec korzenny, stary dziadek. E, pojął za żonę młodą, bardzo młodą dziewczynę. Ona nie bardzo Ona go bardzo nie chciała i do Wisły, pewnie. Nie, i ona, on często wyjeżdżał, jak to kupiec, musiał pływać, szukać tych przypraw korzennych. Y... Gałki muszkatołowej. Różne, no tak. No i w końcu y... ona mu się tam puszczała, wiesz? Znaczy on podejrzewał, że tak robiła. Nie trzymała kredensu. Nie trzymała kredensu. Y... Znaczy się ona nie... On podejrzewał ją. To nie jest udowodnione, czy ona naprawdę to robiła, czy nie. Ale młoda dziewczyna, wiadomo, i starzec, więc co ten. I on ją otruł. Z zazdrości. Bo miał te wszystkie zioła za granicę. Ale potem, jak już ją otruł i ona umarła, to zrobiło mu, się, zrobiło mu się przykro strasznie i miał duże wyrzuty sumienia i z tych wyrzutów sumienia cały swój majątek zaprzepaścił, pozbywał się wszystkiego źle mu szło i postanowił ją ożywić wezwał jednego gościa tam z Indii czy z innego tam e, tajemniczego kraju żeby mu ją tam wywołał z Białorusi Tak. I, oni, i on powiedział, że dobrze on wywoła tą jego kochaną, ale nie może być nikogo w domu no ale się jego służący z psem schował, bo on im kazał w razie czego jakby on tam za dużo czarował żeby oni się tam schowali do szafy no to jak on zaczął czarować, to ci z tej szafy szafa się otworzyła i oni wypadli martwi tam z tej szafy. Jakiś duch ich zabił. No a tak to przy, o, przed się oczami new, new Age bierze przed oczami kupca korzennego przeszedł kondukt. E, kondukt. Żałobny. Może nie żałobny, duchy. Od czasów prehistorycznych, od jakichś rzymskich czasów szły... Kaligula, nero. Kal... Tak, wszystkie te najgorsze. Jagielończy. A na końcu szła jego dziewczyna, jego żona. Żona, żona, ta zabita. I w sumie nie pamiętam, czy mu wybaczyła, czy nie, ale chyba nie wybaczyła. I on opuścił ten dom, bo w tym domu od tego momentu zaczęło straszyć. Był wyrzeźbiony y, podobnizna Adama i Ewy. Dzisiaj nie ma tych drzwi, tutaj. Y, Chyba, zaraz powiem cze czemu. I no i y, to był dom, w którym straszy. Naprawdę zaczęło tam straszyć. Ludzie unikali tego domu. Stał wiele lat pusty, wiele wieków pusty nawet. Y, skazańców, których wiedli na, na szafot, którzy wiedli przez całe, całą, całą ulicę długą, żeby pokazać y, gawiedzi że dzisiaj następna jest egzekucja zatrzymywano przed że tym domem się nie upieczy. Za, tak, za, zatrzymy zatrzymywano czasach. przed tym domem i na znak ich winy przed tym domem tu właśnie łamano im nad głową e, drewniane pręty Pr pręty? Dre drewniane pręty Myślałem, <śmina> że to patyki ale niech będą drewniane pręty <śmina> tak było napisane że to były drewniane pręty więc jakoś to trzeba sobie wyobrazić że to był nie, nie patyk, tylko pręt no i tutaj, yy, niekiedy tutaj wchodzili ludzie, że, dla jaj, tacy wiesz, bardziej odważni, gdzieś tam wchodzili na wyższe piętra i krzyczeli tam takim zawodzącym głosem, że niby tam dalej straszy. No ale w końcu jeden gościu wpadł na yy, pomysł, zdjął drzwi z Adamem i Ewą i od tego momentu straszenie ustało, jak ręką odjął, a kamienica jak widać, nadal cieszy oko swym pięknem, swymi rzeźbami. Tam u góry mamy trzy godła. Godu, Godło Gdańska, Godło Pomorza i Godło e, Polski. Aha. Tak. Ja bym je wymienił na Godło Gdańska, e, Krakowa i Wrocławia. To zależy, wiesz, jakby się kupił tą, tą, tą, tą... A wiesz, że we Wrocławiu, jak był konkurs, stadion wybudowali i zrobili drogę. No. I był konkurs, jak droga powinna się nazywać. Jak? to 90% głosów było na ulicę Trzech Króli. Ale władze miasta się nie zgodziły i zrobili ulicę Śląska po prostu. Ale to by było wspaniałe, tak? Stadion Śląska Wrocław przy ulicy Trzech Króli. No pięknie, pięknie. Dobrze, kończymy te wejście. Idziemy super, super. dalej ulicą Długą. Tutaj e, przekapiliście, panowie, wspaniałą historię o kamienicy tej, która tutaj się mieści przed nami. Będziecie mogli sobie posłuchać w podcaście Ruszaj się, Bruno. O co chodzi? Muszę się Benek. Wiecie, czy tu jest krata? Takie zadam pytanie. Żeby... E, Czemu tu jest krata? Nie, pie, pie, żeby pieniążków nikt nie wyciągał nie. z tego. Krata jest po to, no, po po, po, koło pomnika Neptuna, żeby nie wychodzili tam to po To jest pijaku. fontanna Neptuna, nie pomnik. No, żeby nie nie jest to? Żeby nie wychodzili na tą fontannę i nie urywali mu małego. Nie. Założyli kratę po to, bo według legendy gdańskiej, legendy. pewnego dnia zamiast wody poleci złota gdańska wódka. Żeby nie sprawdzali. Żeby nie sprawdzali, nie, nie, nie wychlali wszystkich. A może w końcu jakieś fakty, bo to, to tylko te legendy. Bo to są legendy miejskie. Czas Hej. na Wołgę. Był kiedyś odcinek Retro Radio przyszłość. o przyszłość. Legenda. Dwa miejskich. złote. Zrobię to. I przeżyłasz na głos w moim podcaście, możesz? Nie, w moim. Ale ja Cię też uchwycę. Zrób to, zobaczymy. A myślicie, że papuga wyciągająca wróżby to jest twardy czy miękki New Age? To jest... To jest bardzo ciekawe. Gdy twoja papuga wyciąga wróżby, to wiedz, że coś się dzieje. Co? Nie oglądasz księdza latanka? Masz? A ty ich ty on, księdza latanka co? nie oglądasz. Mam czy... zagadywać? Nie wiem. No dobrze, podchodzimy tutaj z, z panem Łukaszem, który postanowił zawróżyć sobie co go czeka w przyszłości, co czeka go w przyszłym życiu, co czeka go Dzień dobry. Dzień dobry. A ta, która ma lepszą? Czarną. Losowalność. A to ona wybierze. Weź niebieską. Ja czuję, że niebieska. Wybierz niebieską. Ja biorę niebieską papuszkę. Tak. Dla kawalera. Dla kawalera. Spadły dwa i teraz jest tutaj. Kwestia sporna. No. Zdecydowanie to. Ta, to zdecydowanie różowa. tą. Różową. No i czytamy. Zaszalejemy, to jest moja chwila prawdy. Czytaj na głos. O, o, długo. To jest druga sprawa. Nie zamykaj się w sobie. Jeśli pragniesz zmian, musisz wykazać się większą aktywnością. Nagrywaj. Pokaż wreszcie, co potrafisz, i korzystaj z okazji, aby zaprezentować swoje umiejętności i zalety. Napisz, nie daj się wodzić za noc osobie spod znaku byka. Kto Adam. Jest? Ja. Adam. <głosy> <głosy> Chyba nie jest wobec ciebie zbyt szczery. <głosy> A ja ci wczoraj mówiłem, że cię kocham. Sprawdź to. Załatw szybko sprawy urzędowe. Szczególnie te dotyczące majątku. Czytaj uważnie wszystkie dokumenty. Będziesz żył 87 lat. Twoje szczęśliwe numerki w toto... Skreślasz ja dzisiaj. Zagrał. Skreślę. Drodzy słuchacze, nie powiem wam jak Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy. Dobrze. Nadal tutaj sobie chodzimy ulicą Długą. O, tutaj waszym, też powiem, może nie chcecie legend, to wam opowiem na przykład ten tutaj, ten szeroki dom taki ładny z tymi rzeźbami, widzicie? Ten tutaj. To jest tak zwany dwór Artusa. Dwór Artusa. To jest taka wódka to był zbudowany, zbudowany był przez wszystkich bogatych kupców mogli sobie tam spotykać se, się ze swoim towarzystwie coś tak jakby loża masząska, wiecie zbierali się kupcy radzili co by tu podnieść co by tu obniżyć kogo by strzelić w powietrze a na co będzie koniunktura mieli swój tutaj dom była tutaj wielka sala jadalna, dlatego ten dom jest taki szeroki, nie jest no. wysoki, ale to jest jedno piętro, to to jest szeroko, można było wejść i obradzać no, okay. sobie. Ciekawe? Nie. Dobrze. To może tutaj to. Widzicie złota kamienica tak zwana? Papa, Zapytaj Dobra. się go, czy on myśli, że nas to wszystko interesuje. A gdzie tu się można piwo Dobrze. Arek, czy ty myślisz, że naprawdę nas to wszystko interesuje? No mam powiem, bo to jest teraz nie tego. Złota kamienica. Dyle... Widzicie, te piękne, z... widzicie dyle dyleci... te piękne złote zdobienia? Nie. No bo właśnie, bo utonęły. A to jest tylna ściana, Tam, to miała być z tyłu, a, a postawili z przodu, bo ta druga ściana utonęła, bo oni gdzieś się sprowadzali podobno skądś.. On mi mówi, I statek utonęł. Popatrz na ten dom, popatrz na ten ze Nie ten ze złotymi złotymiami. A, a złoceniami. od początku ulicy Długiej Ja widzę tylko jeden taki długi dom wzdłuż ulicy, a on miał jakichś różnych domach mówić. Jedna Dobrze. kamienica pomalowana Ej, nie na, na mi, nie miej mnie tym aparatem. To co, moja lejka. To była chora akcja. Dobrze. Tak się... Kurwa, 87 lat. Ten dom, który zakończa długi targ. Zakończa, zakończa. Który tutaj zamyka ten długi targ. To brama. Brama zwana... To czy czy brama? Nie widziś, to, to jest długi targ, długie pobrzeże. Czyli, nie że to jest długi targ, czyli to jest ulica Długa, Długi Targ. No i tu zakończony jest tą bramą, tak z, y, Nie widzieć czemu nazwaną bramą zieloną. aż znaczy, ja wiem czemu. Bo kiedyś ona była zielona, bo ten piaskowiec, który jest zbudowana, miał zielonkawy odcień. Dzisiaj jest czerwona. No wypijemy tutaj w kulturalnym miejscu piwo. Ja Was przeproszę na, na chwilkę. Dobrze. Ja zaraz wrócę, tak? Będzie tutaj w tym miejscu? Tak. Dobrze. Dziękuję. Dzień dobry. Niektórzy robią zdjęcia, a mam pytanie jedno. Beacie. Tak jest. Nagrywał kiedyś Pan audiobooka? Własnoręcznie? A nie, się werbalnie? Czemu? Po sprzedaniu 3000 kopii już nikt nie kupuje, bo pirackie krążą a polska policja nie ściga takich rzeczy skutecznie. No tak, ale. A przy 3000 się nie zamortyzuje nakład, który trzeba włożyć. Ale to tylko czytanie książki. No tak, ale to kosztuje nagranie samo, kosztuje 10 tysięcy. Aha. A lektor sobie chce drugie. Ale ja mówię o panu, ja, panu jako lektor. No ale ja też jako lektor mój czas kosztuje, tak? <laughs> I pan by sobie po prostu... No ile, proszę pana, zarobię po 3 złote netto na trzech tysiącach książek, to jest 9 tysięcy. A muszę na to poświęcić. A teraz są dwa znaki tygodnie. Ale są znaki wodne. Teraz. Ale nic nieskutecznie to działa. Ludzie i tak kopiują. No tak. Dobrze, dziękuję to bardzo. Nie ma sensu ekonomicznego, liczyliśmy to wielokrotnie w mojej firmie. Trzeba by skutecznie sprzedać w krótkim czasie. Ale ja chciałbym pana poszukać. No wiem, ale wie pan, ja pracuję zawodowo w tej branży, nie mogę rozdawać za darmo czegoś, za co powinno się brać. No tak. Dobrze, dziękuję bardzo. No No, to już wiemy, czemu Wojciech Sojrowski nie nagra e, swojej książki e, jako audiobooka. Po prostu to się nie opłaca. Gdzie idziesz, do bałaty może ją? Na ci posie ostatni wpis, jakiś taki pijak. Dominika i tak nie odbierze. Zwiedzamy. Zwiedzamy. zwiedzamy tak. Ojciec <ślonia> dwóch widzieliśmy. zwiedzamy, Arek tu opowiadał wszystko. <ślonia> Klimaty jarmarkowe? Witalicy, Widzisz z tego z tym kogutem na głowie? No. Arek, tam, Zajebał. z nami z Arek RR. Ar Jestem tutaj. I Maciej, bez nasz skwara. Ruszaj się, skwara, jest taki podkaz. Tańczymy, tańczymy w sprawie. Pytaj się go czy potrafi na take fight zagrać A na się czy take fight yeah. <laughs> Dobra, dobra Idziemy na szefotę pa pa, pa, pa, On pije. Tylko yerbę pijemy Yerbę pijemy Yerbę Ale tylko... Pijemy yerbę tylko od Pichonta Pichon fajki jerbą nabiję. <grystans> tam, tam. tam tam. Teraz uważajcie na portfelę. Może Co i potem będziemy w lutym? I niech ta chwila trwa. Płynie proszę, Grzyba, główka. Jest, jest lato. Jarmark dominikański. Dziwnie. Dziwnie. Zatrzymajmy tę chwilę i nawet w Gdańsku można sobie kupić góralskie kapciuszki. A ja, ja tylko o jednym, o wódce. Pachnidełka, no i nas zaprasza tutaj, żebyśmy pachnieli pachnidełkę. Ja to takie w domu, to. że ja pierdot zaprasz... też. <grym> znowu uświadamiam sobie, że jestem nad morzem. Takie pachnidełko, że można sobie skleić od kurzacz Pierogi. Rurotoki. skleić. Pierogi to tylko Emilka lubi. Tak się nie. Eee, Dominika. A Dominika... A nie, a do, do, ta Emilka też. A lubi dlatego, bo Dominika w ciąży jadła jajecznice ze szczypiorkiem i pierogami ruskimi. No, wybiera sobie kłaki z Nie, bo myślałem, że to i był profem. To nie jest to, co myślisz. On nie odgrywał sobie... A myśmy wymyślili za damę, gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli knajpę, to jak stoją w knajpach takie miseczki z orzeszkami to my byśmy mieli ibuprofeny podchodzisz sobie ciach skrupa. skrupać na Abonad... do tego i coś takiego in inaczej na wyjście takie wiesz, że, że, że powiesz cześć i nie dostajesz dwa do dwa domu, nie? że to my będziemy musieli koniom grzywy pleść. Papo bierzesz coś? Chyba ja co ja tu, moje ciekawego ocyzmę. Stoimy przed stanowiskiem z koszulkami i co my tu mamy? Seks trener, godzina gratis Nie jestem ginekologiem, ale zerknąć można. To nie ma brzucha on ten on kiempka, ta ta taką koszulkę ktoś miał na zlocie Tylko taką bardziej motocyklową Ze zdjęć zrobiłam. Coś mi coś słabo tu je ściąga. Bo pewnie ci się ten przełączyło na low Macie tu o, macie Zwiedzajcie, zwiedzajcie, to statki są Zdjęcia Ale nie ma małych modelarzy, nie? Tych, tych to wszystko. Tam, dalej będzie Adam. Targ Starocie jest dalej. Ale to no, w cieniu, To jest to, to, co mówiłem. W cieniu. Co? A, no, no, ale słabe, słabe. Moje oczy są tam. A to ale dla dzieci, tak? Dla i dla ciebie. Trzeba zawsze, trzeba zawsze słuchaczom powiedzieć, która jest godzina. Jest 20 po 12. 20 po 12. Znaczy, e, ale w południe. I zejdźmy z tego słońca, proszę. Pojawia się książę, jak się pocałuje żabkę, pan nam tu chce wmówić. A to jest nieprawda przecież. Tak czy nie? Tak. Więc. E, Idziemy teraz e, długim pobrzeżem. Tak się to nazywa. Kiedyś tutaj e, zawijały wszystkie... E, w ogóle e, Jarmar Dominika, wyobraź sobie, tutaj Macieju Skwar Skwaro, do Ciebie mówię, e, a e, ra, wraz z Tobą słyszy to tysiące miliony. słuchaczy, miliony miliony słuchaczy, że Jarmar Dominika trwa nieprzerwanie od 1200 60. A to jest Jary Mark Dominika, czy dominikański? Dominikański, ale to jest na... Zaczyna się zawsze właśnie e, święto... E, świętego Dominika. Tyś nie widzisz tych żyłek. To były żyłki? No, jakieś tam na pewno są. Ja też nie widzę. Ale słuchaj, teraz mnie. Słucham powiedz kolejną legendę Jarmal Dominika trwa nieprzerwalnie od 1260 roku e, stało się to wtedy kiedy papież, już nie pamiętam Augustyn któryś e, pozwolił Dominikanom gdańskim Aleksander na VI. odpust tak zwany że hand handlowanie odpustem, tak, tak zwanym no. no i od wtedy zaczęło, zaczął się jarmar Dominikański co, jak tu kupię bursztynka to nie pójdę do piekła tak Poproszę dwa bursztynki dla ciebie i co kutrowca. Chciałem tylko powiedzieć, że. W XV wieku w XV-XVI wieku na Jarmark. Słuchajcie, bo teraz mówię coś, opowiadam górę, nagrywam tu podcast, a wy te W XVI.. W XV wieku na Jarmar Dominika przypływało tutaj około 400 statków specjalnie na ten czas, żeby sprzedawać swoje towary, żeby korzenie, przyprawy korzenne sprzedawać. się nie rób tak z bliska zdjęcia, proszę cię. Daję szeroki kąt. Szeroki kąt. Było choć tak widać z tego kadru. Dochodzimy teraz tutaj do miejsca zwanego żu Żurawiem ty, Gdańskim. Stojemy. No stoimy, ale już dochodzimy, nie? <śmiech> Czy mówi ci coś nazwa tego statku i co za, za, za statek jest? Może przyjdę na głos? Nazwa nie ma znaczenia. Dobrze, jak się nazywa ten statek, który widzisz tu przed sobą? Zadek. Nie, Sołdek. Sołdek. Czy coś wiesz o tym? O Sołdku? No. Nie. Nie wiesz. Ja jestem ignorantem, jeżeli chodzi o wybrzeże. Dobrze, ja powiem. jeżeli chodzi o Wybrzeże Chcę, ci... Jeżeli chodzi o Wybrzeże to wiem tylko Że Lechia Gdańsk jest w porze A Arka Gdynia nie Dobrze Więc wiemy tu mniej więcej jakie przekonania są a w, a w Sopocie jest jakaś w ogóle drużyna piłkarska? Może jest Ale tam jakaś piąta liga pewnie a, a ten? A Żużel? Nie ma w Sopocie nie ma. Jest tylko Wybrzeże Gdańsk Ja Patryk Gdynia Pater... Ja Dziękuję. No więc tak Sołdek to pierwszy polski statek powojenny. Nie, nie chyba na poważnie. Tak normalny odcinek teraz nagrywasz. No, to, normalny. Nie, to czekaj, jeszcze raz zacznij. Dobrze. Zapytaj się, czy wiem, co to jest sołdek. Czy wiesz, co to jest sołdek, to jest statek, który, który tu stoi po drugiej stronie? Wiesz co, gdzieś chyba czytałem, ale nie <grym> pamiętam <grym> do końca. <grym> Że? Znaczy... Chyba, że to pierwszy statek, który stał kiedyś w Gdańsku, coś takiego. Dobrze, Ale nie a czy... jestem pewien. Dobrze, a teraz Ale tak... ty na pewno mi wyjaśnisz, jak to było naprawdę. Tak, to jest pierwszy polski statek wyprodukowany po wojnie. A Której? Drugiej. Trzydziestoletniej Czyli Lipi? Pierwszy polski statek PRL-u, tak, tak, Polski Rzeczypospolitej Ludowej. I on tu dalej stoi? Stoi to cały Nigdy czas. Nigdy nigdzie nie wypłynął? Nie, już wypłynął. Kiepski statek, ale... statek był. Wy... Przewióz. Swoje przewóz, ale już teraz jest To no, typowy drobnicowiec. Drobnicowiec, tak. tak czyli ziarno, zboże... Węgiel. E, węgiel. Kontenery z Chin. Nie, w kontenerów nie. Banany. Bananasy. Po węglu. Po węglu. Pomarańczy z Kuby. No i ten. No i czemu taka nazwa w ogóle? Wiesz, to, jest, to, był, to był sołtek? To, przypuszczam, był pierwszy kapitan. Nie. Pierwszy ja pokazuję tutaj, naprowadzam Mać, Maćka, co to może być. To był jakiś słynny drwal. <głos> Blisko. Przo. Przodownik pracy. Tak jest, dobrze. Więc odkryliśmy kolejną tajemnicę, czyli... A to nie był tajemnicę. Inżynier, jakiś, jakiś inżynier, który właśnie... Ale przy, był przodownikiem pracy. No, no. Inżynier Mamoń. No, no, no. To czemu to... On się Mamoń nie nazywa, tych Bo to był inny inżynier. No, widzimy, że się odbudowuje tutaj. E, e, po drugiej stronie bardzo dużo odbudowało się i dużo się zmieniło. Zauważyłem, jest hotel Hilton, którego nie było wcześniej. Na drugiej stronie był kiedyś, pamiętam, pamiętny, za darmo e, koncert, koncert w Sztyny Tak, tak. A, a wiesz, że codziennie są tutaj koncerty, które można obejrzeć tu właśnie przez motławy? Nie wiem i pewnie nie zobaczę. Ale można zobaczyć na przykład, jakby się chciał. O, te piękne obrazy w ogóle, grafiki. Boże... Boże... Świeżo, Boże... Tak, na miejscu, Boże, ale można powiedzieć... Podsu można podsumować to jednym słowem, Boże... Można no, kupić sobie krakowskie obwarzanki... Buciki z Zakopanego, gdyby ktoś chciał... Ale wam powiem, że to kurę mnie przetłumacza teraz, bo... Ten nowy Gdańsk, który teraz się tu pojawił, za Baszczą... Jest... słabo to wygląda... Rady włoskie.